Ja się e, Wam coś powiedzieć, Chciałbym powiedzieć taką e, krótką historię. E, związana jest z tym, co ale ta na początku pierwszej sesji mówiła, że e, gdy będą ewangelizację, to będziemy śpiewać, tylko będziemy ulubienia. Ja do niedawna wydało e, się, że uwielbiają, ale śpiewałem piosenki. A historia brzmi tak. Była organizowana ewangelizacja. Pewnie znacie tą historię, ale kto nie zna to, proszę posłuchajcie. Była organizowana taka na stadionie, i miała ona się odbyć, po mówię o godzinie 17. Ale już o godzinie 13.00 zespół wygrywający przyszedł i zaczął grać jedną piosenkę. Minęła godzina, mnie grają tą samą piosenkę. Minęła druga godzina, mnie grają tą samą piosenkę. I tak do godziny 17.00 zjechała się masa ludzi na wózkach niewidomych, chromych, różnych, którzy potrzebowali doświadczyć Boga. Słuchajcie, minęła czwarta godzina i ci, co byli na wózkach, się zdenerwowali, wstali i poszli. To co? I poszli. <grym> <A co? grym> tak, słuchajcie, zrobił się rama, zrobił się szum. co nie widzieli, przejrzeli na oczy i mówią, co to się dzieje, co to za się? Przejrzeli na oczy, zobaczcie. Ja sam zostałem zmieniony, dotknięty, Gdy śpiewamy naprawdę serca, gdy lubimy Boga, Boża Chwała wstępuje. Boże, Pan sobie powiedził, już takie rzeczy bez słów Bóg wie, co potrzebujemy i on Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jest to, aby stworzyć grupę Ewangelizacji uwielbienia, która będzie wyznaczała standard uwielbienia w tym kraju. Amen. Bo ludzie nie mają pojęcia o uwielbieniu, uwielbieniu i chcemy to wyznaczyć. Dobrze przecież, idziemy dalej. Chcę powiedzieć teraz o kolejnej rzeczy, to jest atak na, na otwarkę ducha. To jest bardzo ważna rzecz. Na tej podstawie, którą założyliśmy na poprzedniej sesji, będę mówił o dwóch, o dwóch sprawach, które dzieją się w życiu ludzi. I są to rzeczy, które są związane z diabelskimi atakami. Atakami, które... Hmm, oczywiście muszą mieć hmm, podstawy, hmm, ale eliminując te podstawy nie od razu wyeliminuje się ataki Ponieważ diabeł próbuje atakować e, nawet po wyeliminowaniu e, problemu jeszcze przez jakiś okres czasu Dlaczego? Ponieważ oczekuje, że wrócimy do problemu tym Rozumiecie? Jego ataki yy, nie zmieniają się po wyeliminowaniu problemu. On jest pewnego rodzaju znawcą rzeczy. Natomiast my musimy rozumieć jak to działa. I dlaczego yy, nawet w momencie bezpośredniego wyeliminowania problemu atak nie ustaje. Ten atak zaraz ustanie pod warunkiem, że się nie cofniesz bo jesteś wtedy uszony, aby wrócić do problemu. Tak. Chodzi do wniosku, że nie ma sensu eliminacja e, zagrożenia, ponieważ i tak następują ataki. Więc z siłą rzeczy lepiej trwać e, w tym i mieć ataki, niż jeszcze e, nie posiadać czegoś, co do tej pory sprawiało człowiekowi przyjemność, e, radość czy też było po prostu miejsce, w którym e, niczego nie trzeba było robić. Tak. Przeczytamy króciutkie fragmenty z trzech miejsc Ewangelii. Pierwsze to jest Ewangelia Mateusza. Każdy z nich nam pokaże mm, odrobinkę, odrobinkę, odrobinkę taką różnicę w zajściu. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, trzynasty werset. Od trzeciego rozdziału trzynastego wersetu. To cztery: trzy. Czytamy tak. Wtedy przyszedł Jezus, przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać okrzcić przez Niego. Ale Jan odmówił Mu, mówiąc, Ja potrzebuję już ty od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie. A Jezus, odpowiadając, rzekł do Niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość, wtedy Mu ustąpił. A Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody. I oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci Głębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest syn mój umiłowany, który sobie upodobał. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy wówczas łaknął. i przystąpił do Niego kusiciel i rzekł, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on, odpadając rzekł, napisano niesamowicie, że człowiek żyje, ale, ale każdy złoń, który pochodzi z w Bożą. Do tego dodajemy fragment z Ewangelii Marka do wersety. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 12 13 werset. I zaraz powiódł go Duch na pustynię, i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. I trzeci werset, obrazujący to zajście. To jest Ewangelia Łukasza. Ewangelia. a gdy one przeminęły poczuł głód. Chciałbym, żebyśmy na tej, na tej podstawie rozważyli pewne zajęcia. Widzimy, że Jezus jest ochrzczony w wodzie. Następuje wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości. Oznacza to, że Jezus do tej pory porusza się systematycznie w Bożym Prawie. Wykonanie wszelkiej sprawiedliwości Czyli Jezus przystępując do chrztu mówi do Jana godzi się nam wykonać wszelką sprawiedliwość Zrób to Jestem doskonale sprawiedliwy na podstawie prawa mojżeszowego Widzimy Jezusa które wypełnia prawo. Wypełnia prawo. Jezus pokazuje na sobie, jak działają duchowe prawidła i jak się z nich poruszać. On nie tylko wypełnia prawo na bo to słowo wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości dotyczy też wszystkiego, co jest związane z prawami duchowymi. Nie jest tylko prawo do on tutaj w jednym akcie zamyka pewne tematy, tak? I on też ogłasza, że istnieją pewne prawidła, w których on jest doskonały. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy to zobaczyli. Jezus był we wszystkim doskonały. A więc, jeżeli ty przeglądasz życie Jezusa, kiedy ty przyglądasz się temu, jak on funkcjonował, to musisz zrozumieć, że tam nie można niczego dodać ani niczego mówić tam nie ma takiej opcji, żeby... więcej, tam nie ma takiej potrzeby więcej jeżeli cokolwiek do tego dodasz to stracisz tak samo jak myślują. I teraz widzimy pierwszą rzecz, pierwsza rzecz to jest to że w wyniku powierzenia się Bogu a tego symbolem jest chrzest czego jest symbolem ten chrzest? to nie jest chrzest chrześcijański w ogóle nie oglądamy tego jako chrześć chrześcijaństwa. No, nie ma nic wspólnego z chrztem chrześcijańskim. Z chrztem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy też jak niektórzy wolą chrztem w imię Jezusa Chrystusa. Często są takie pytania. Jak Ty chrzcisz w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy w imię Jezusa Chrystusa? Ja nie wiem, co. Zależy co my się przypomnimy. Jak to? To taka poważna sprawa. Ja mówię ważne to jest Twoje zadłużenie religijne. To jest poważne rzecz. Czy ktoś ma ingerencji, gerencję, Ci mogę pomóc? Mówię, jak ma na imię ojciec? Słucham? Mówię, imię ojca jaka jest. Ale ja nie wiem. Ja mówię, a imię ducha świętego jak jest? No. Mówię, słyszałeś o tym żeść jedno imię pod niebem? Mówię, powiedz jedno imię. Powiedz jedno, jedno, jedno, jedno. Mówię, jest jedno imię pod niebem, w którym jest zbawieniem. Imię ojca to, Jezus. Imię Jezusa, czyli Syna to Jezus, Imię Ducha Świętego to jest. Czy Ty chrzcisz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy w imię Jezusa Chrystusa, to jest chciora w no! To jest proste jak drut. Religia oczywiście zrobiła z tego wielkie laru. Wiecie, że przez to się Kościoły dzielą. No. Rozumiecie, co trzeba mieć w głowie jako blokadę? Człowie. No. Ale ten chrzest, to nie jest chrzest w imię Ojca i Ducha Świętego, czy tam w imię Jezusa Chrystusa, nie może być w imię Jezusa Chrystusa po no tak? No w swojej imię się chrzci. No w ogóle by było po prostu tak to wszystko że się w głowie nie mieści I Jezus chrzci się, ponieważ to jest chrzest starodestamentowy. Czym był chrzest starodest starodestamentowy? Jednym z różnego rodzaju sakralnych obmywań. Tych obmywań było, że ciebie płotą w Starym Testamencie. Tam ciągle się myli. Oni ciągle kazali coś myć. umy to, umyj tam, to pani cię się umyj. Rozumiesz, wracali z miasta, coś tam zjedli, trzeba się umyć, skończyli jeszcze, się umyć, ciągle się myli, rozumiesz o to chodzi? Ja tak patrzę, kiedyś przychodzę do Jezusa, przychodzę czy ci to tak się myli, i mówię, o ty, co tam się nie myją, twoi ludzie. I w tym momencie się dowiedziałem, że Jezus wcale nie był taki higieniczny. Rozumiesz? Ja mówię, ale dlaczego mówię, gdy się tak interesujesz, jak się myją. Po prostu. Mówię, gdybyś się obmył od środka, mówię do tego fater faryzeusza, gdybyś sobie obmył środek. W środek to ze tego. środek komujesz to zewnętrzna część, że ciebie będzie czysta. Tak? Mówi miskie się, mówi najpierw, w środku będzie kolego. Bo ważniejsze jest to, żeby miska była czysta w środku, a nie na zewnątrz. Bo jak ona będzie na zewnątrz czysta, to ty ją weźmiesz w ręce i przyniesiesz, dalejesz sobie zupy, tak? Ale tam była wcześniej pajęczyna i chodził pając. Tak? A wieczą uję w środku. Tam, żeby dopiero wjechać. Reszta jest drugoplanową. Ale to nie jest, jak już wiemy, chrzest nowotestamentowy, jest to jedna z sakralnych obmywań, które prezentuje... Stary rzeczy musiało być odcięte. Prawo musiało być odcięte, cała kultura żydowska musiała być odcięta, wszystko musiało być odcięte jednym wielkim mieczem prawdy i dopiero Ruach kadosz, wstąpił, tak? Duch Święty przychodzi na wolną przestrzeń. Rozumiesz? To jest jak potężny czamporze. Rozumiesz, on potrzebuje wolnego lotniska. Tak? To nie jest tak, że on po prostu się tam gdzieś zmieści. Ludzie mówią, o to Duchu Święty to ja tutaj mam wszystko, troszkę tradycji, troszkę religii, troszkę swoich przekonań. przyjdź Duchu Święty. Chcę mówić innymi językami jeszcze w tym kątle całym. Jeszcze, jeszcze by chciałbym troszkę kuchu święty, tak, tak. Kuchu święty, bo tam módl, mówię, i tego. I, I on potem tak się modli, nie chce rezygnować ze starego. Rozumiesz o to chodzi, a chce przyjąć nowe, a potem ja może go z tego człowieka od tego Rozumiesz? Bo mnie zasuwa innymi językami, proszę ciebie w ogóle nie zboga. Kto dalej jest wylegniony w porywali, człowiek jak ma iść gozić Ewangelię, nie wiadomo o co chodzi, jak czyta Biblię, proszę Ciebie, ją mówi, świetnie, śrebe, śrebe, śrebe, śrebe, śrebe, odplotuj się. Jakiś jakby adapter taki, adapter. Płyta mi się zacinała, rozumiesz? To tak chodziło, Musiałem na 72 obroty, przeskoczyło dopiero, leciało dalej. A więc pierwsza rzecz to jest to, że w wyniku pokuty i powierzenia się Bogu, a tego jest obrazem przez, jest Boża ingerencja w nasze życie. Czyli z Bogiem spotykasz się kiedy tak naprawdę? Wtedy, kiedy podejmujesz decyzję o porzuceniu tego, co było do tej pory. I kiedy rodzisz się na nowo z Bożego Ducha, to odrzucasz to, to co było do tej pory w swoim życiu ważne, czyli Twojego starego człowieka, tak? Co Ty robisz w nowym narodzeniu? Ktoś pomijał w ogóle różnych kwestiach, dlaczego tak to oparcie, żeby jeść? Żeby, jak tam, to więcej Spotkanie z Bogiem następuje wtedy, gdy otwieramy się na bok. I bezkompromisowo przyjmujemy to, co On nam daje. Spotkanie z Bogiem. Wtedy, kiedy otwieramy się na bok. Kiedy? Kiedy podejmujemy decyzję otwarcie, Jezus robi w ogóle rzecz, której nie powinien robić nam, tak? Ale On daje nam wzór, mówi, odrzucajcie to co stare, kończymy z tym co stare, kończymy, kończymy, kończymy, kończymy, a wtedy ja przychodzę. Jak kończymy, nie mam się bo mówi, dla mnie twoje kończymy jest akceptowane wtedy, kiedy ty przyjdziesz do mnie, tak? I zdecydujesz się na to, że kończysz. Ludzie, coś wam powiem. Czy wy wiecie, że dlatego człowiek nie wychodzi z różnych patologii, bo nie chce? Chcę, żebyś to zrozumiał. Jak ktoś do mnie mówi, ja nie mogę z tego wyjść, ja mówię, bluśnij. Człowiek jest zobligowany wobec Boga do jednej rzeczy, żeby chciał wyjść. Rozumiesz? Wracamy do tego, co powiedzieliśmy na poprzedniej sesji. Bóg nie wymaga od ciebie, abyś na podstawie własnych uczynków, to znaczy własnej mocy, do czegokolwiek dochodził w życiu. Bóg nie chce, żebyś nawet był lepszy na podstawie własnych uczynków. Jego to w ogóle nie interesuje. Jak ty mówisz, ja teraz rzucę dla Boga papierosy, nawet co to znaczy w ogóle? Ale po co? Że Bóg Cię kocha, jak palić, jak nie palić. No to mogę palić, a paluję je wcześniej się wykończyć. Są dwie, człowiek, człowiek, który pali papierosy, w moim przypadku, jeżeli chodzi o relację ze mną, to ponosi dwie konsekwencje. Jedna niezależna od mnie, druga od niezależna. Pierwsza to jest taka, że te który były prędzej umrze niż ja, na pewno. On się wykończy. Druga jest taka, że ja z nimi służę. Nie służę z ludźmi, którzy kwalą papierosy. Wiecie dlaczego? Bo ja nie chcę być uznany, rozumiecie, za człowieka, który służy z tymi, którzy są w problemach. Ja nie chcę, żeby mówili, że Ceroński mówi o mocy, a otacza się współpracownikami, którzy nie korzystają sami z tej mocy. Dlatego jak ja się dowiaduję, że ktoś jest z jakiejś patologii, rozumiesz? Czy na przykład jest zdemonizowany, a nie chce być wolny, to ja mu dziękuję za usługę. Ja po prostu nie mówię, że ja nie będę się z tobą relacjonował, będę się z tobą relacjonował, ale nie na zasadach służby. Jak będziesz chciał pozamiatać podłogę w kościele, to ci odbiorę miodłę. I sam to zrobię. rozumiesz? Jeżeli będziesz chciał umyć sedest, to ci nie dam. Zrobię to sam. Sam to zrobię. Nie chcę, żeby zdemonizowani ludzie myli sedes, którym robię siku. Nie chcę. Nie mam po prostu takiego prowadzenia. I sam to zrobię. Tak? Więc widzimy, że pożar przychodzi, aby uwalniać, ale najpierw potrzebna jest co? Pokuta, czyli zgoda. Pokuta to nic innego jak zgoda. Słuchajcie, pokuta to nie musi ci jedna za polecić pokuta to jest, jak mówię, płacze? Nie, tam płaczesz człowieku. Cebula też jak jest obrana, to lecą łzy, to nie zawsze to pokutujesz. Tylko jest napalony na sałatkę, którą właśnie ktoś chce to jest zgoda, a więc tutaj widzimy chrzest, który jest symbolem zgody. W wyniku tego, że Jezus, rozumiesz, pokazuje jak to się robi, czyli w wyniku tego, że człowiek umiera, Czyli podejmuje decyzję o śmierci, tak? Przychodzi w konsekwencji tego Boża Moc, która go podnosi. Tak jest zawsze. Decyzja Moc! Decyzja Moc! to jak kto w czyimś życiu nie ma pozytywnych skutków, no to ja mówię dlatego, że nie chcesz. Pomoc jest dostępna dla każdego, a im większa pierdowa w Kościele, tym większa moc dla niej. Rozumiecie o co tutaj chodzi? Im większa słabość twoja, tym więcej mocy dla ciebie. Kurczę! Ludzie! To jest w ogóle Paweł, to już trzasnął dwa lat temu prawie. Mówi, wow! A więc, im więcej odkryje słabości, tym więcej mocy! Hallelujah, Mówi, to ja będę się chlubił ze słabości swojej. Tak? To nie znaczy, że on chodził prawda? i trwał w słabościach. Nie, nie, nie, absolutnie. On po prostu mówił, aha, ja widzę słabość, to jak ja dostrzegam słabość, to dla mnie to znaczy, równa się, zaraz będzie uderzenie, że po piorunach nie ma w tym. A więc przychodzi problem, patrzę, o, problem! Dobrze, że jesteś! Tato! Mm. <śmiech> Rozumiem, bo to jest chrześcijaństwo, tak? tak? To jest chrześcijaństwo, a nie jest problem, tak? To jest skoda na to, że problem się nazywa problem i następnie, tak, zaufanie w uderzenie Bożej mocy. I tak to działa zawsze, zawsze, zawsze. A kogoś tak nie działa, to znaczy, że ktoś nie chce wyeliminowania problemu. I ładny problem, ładny, dobry problem. To nie działa. Żeby coś zniszczyć, to trzeba to znienawidzić. Rozumiesz, o co chodzi? To jest bardzo proste. Wiesz, jak jest ciężko komuś przyrżnąć w noc, proszę Ciebie, jak nic się nie zawinił? Trzeba być można albo panem. Bo normalnie, jak ktoś Ci zawsze mówi, dzień dobry, dzień dobry", dobry, to w ogóle masz porządku wobec niego, nie? A jak jest jakiś lebieg, który non stop pluje na Ciebie, to to człowieka, wiesz, otwiera się scyzory w kieszeni, sposób bardzo naturalny, tak? Bo następuje reakcja nienawiści. Chcąc, nie chcąc. To jest organiczne. Ty oczywiście jako Dziecko Boże jesteś w stanie w duchu nad tym wziąć autorytet, ale normalnie to jest, wiecie co to jest normalnie w naturalności, co to jest w ogóle e, gniew? Gniew to jest naturalna reakcja na niesprawiedliwość. Naturalna! Jak? lub no rozumiesz o to tu chodzi? To jest naturalne! Dlatego jak dziecko się gniewa, tak? To się dziecka za to nie karci. Ja będę ułączył na temat dzieci ja będę mówił o tym. Nie można dziecka karcić za to, że dziecko się gniewa bo A potem się do będzie uwagi. Bo gniew to jest naturalna rzecz. To dziecko trzeba w tym gniewie, tak? Poprowadzić w miejsce prawdy. Ale nie powiedz że nie wolno ci gniewać! Jak to nie wolno? Dla niego to jest tak, jak po prostu no ubył się i trzeba ręce wytrzeć To To niesprawiedliwość jakaś. Oczywiście on nie cali, że to jest, że, że, że to jest, że ty chcesz coś dobrego dla niego, ale on to odczytuje jako niesprawiedliwość, a więc się gniewa. A więc, jest żaden doradca, żaden psycholog dziecięcy, on w życiu Ci nie doradzi, żebyś Ty karał dzieci za to, że one się, się gniewają, nie? Nie można, bo gniew to jest naturalna reakcja. Tak samo jak nie można napominać grzeszników w świecie. Chrześcijanie, który napomina grzeszników, to jest, to jest wariat w ogóle. Grzesznik grzeszy i się cieszy. Co chcesz mu zabrać? Grzech chcesz zabrać? Jak pan może, to się to Ja jestem grzesznikiem, to mogę! To bardzo proste, kim ze jest? grzesznikiem jestem. Synem diabła, wiesz o to chodzi? To po rozumiem, okej? Co ty chcesz mu zabrać? Kzech? Jak? To jest jego osobiste, prywatne i ukochane. To jakbyś mu chciał wyrwać to grudę. Grzesznikom się nie napomina, grzesznikom się głosi dobrą lwinę. Co jest napisane w Biblii? Karć kogo? Mądrego. Dlatego ja zawsze większą, ja, ja mam, ja, im ktoś się spojrza duchowo, tym większa ty, ty, dyscyplina duchowa wezmę. Dlatego, że jest napisane, kto więcej ma od tego, że, od tego, że więcej ma. Rozumiesz? Im więcej dostajesz, tym większe standardy zachowawcze. I koniec. Im więcej dostajesz. Dlatego, kiedy ty przyjdź Panie ze swoją mocą i chwałą, to pamiętaj, o ze swoją mocą i chwałą, proszę Ciebie, rozumiesz? Oraz z nowymi zasadami duchowymi do Ciebie. Przyjdzie moc, przyjdzie chwała do ciebie i przyjdzie taka kartka tego dobra, podpisz od a podpisz o tym. O! Używać codziennie, nie chować po szafkach. Wiesz o co chodzi? Dobra. Rozumiecie? To jest ważne, żebyśmy się zrozumieli. Im większa moc, tym większa odpowiedzialność. Im więcej siły, tak? Im większa odpowiedzialność. Im większa służba, tym większa odpowiedzialność. A więc widzimy, że w wyniku spotkania z Bogiem człowiek otwiera się duchowo. I każde spotkanie z Bogiem otwiera ci bardziej duchowo. Każde spotkanie z Bogiem. Kiedy spotykasz się z Bogiem podczas Jego obecności, czy to w swojej komorze modlitewnej, masz głębsze spotkania, czy to podczas uwielbienia, gdziekolwiek, rozumiesz? Wtedy manifestuje się on z Twojego Ducha, to Ty otwierasz się duchowo. Tak Gdy my zbliżamy się w ten sposób do Boga, w wyniku czego On nas nawiedza, to teraz następuje Boży krok w naszym kierunku. Teraz pamiętaj, każde nawiedzenie Boże, to jest bardzo ważne, to jest napisane tutaj w tych fragmentach, każde nawiedzenie Boże, ono przychodzi potem z pewnym wymaganiem Bożym. To znaczy, że Bóg Cię nawiedza, a potem przychodzi do Ciebie i mówi, Masz już to moje dziecko? No ma, pani, się świetnie, w ogóle jestem Dobra. jak Dobra, tak, Messerschmitt tak, to na wojnie. To na wojnę. Do tej pory byłeś jak latawiec. nie chodziliśmy na wojnę, tylko do parku. Chciałeś na, na, na Messerschmitta. Rozumiesz? Schmidta. chciałeś na maszczenie. Chciałeś być moim żołnierzem. To idziemy na wojnę. Idziemy na wojnę. Jezus jest zaprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. Zauważyliście. Ma potężne nawiedzenie. Kończy właśnie 33. skończył właśnie 33 lata. Rozumiesz? Jest potężne nawiedzenie Jezusa. Od tego momentu rozpoczyna się 3,5-roczna służba Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus służył 35 roku roku w czynnej służbie. 10% Jego życia była czynna służba. Do tej pory Jezus Chrystus nie był w czynnej służbie, był skolarzem. Ale następuje potężne nawiedzenie Boże w Jodeali. Wstępuje na Niego Boży Duch. Jezus zostaje ochrzczony w Duchu Świętym. I następnie ten sam Duch Święty, który na Niego wstąpił tam w Jordanie. Mówi, do Niego widzieli gdzie? Na 6 Byłem na tej stylu. Tam jest 45 stopni. Temperatury. Tam nie ma nic. Tam są skały, tam są pionowe miejsca, gdzie są kroki w skałach. Gdzie jednak widać poburzone domy, po wojnach ale na, na i jakże to było różne miejsce od pięknego Nazaretu, w którym ono to Miał dom, miał rodzinę, miał przyjaciół, chodził do synagogi, uczył się na lawinach, rozumiesz? I strugał łebni. Następnie poszedł głębiej, jak poszedł głębiej. To ten sam duch, który go wypełnił swoją mocą, wyprowadził to na pustynię. A mi jest teraz taka kolejka na tej skalę kolejką, wierzchającą w górę. Kto stanęł na tej górze i patrzył na tą pustkę. Wiesz, z tego miejsca widać miejsce, gdzie oni przechodzili przez Jordan. Gdzie im się rozkazywał, Jordan, gdzie Jordan zaczął w drugą stronę. Oni tam, na tej pustyni. Kilka tysięcy lat wcześniej przekroczyli granicę Kanału. Rozumiecie. Przejście przez Jordan jest na minimo Duchu świętym. Teraz Jezus po kilku tysiącach lat przychodzi w to samo miejsce. On przychodzi w to samo miejsce. Na po pustyni Przeprowadza Go tam ten duch, który go wypełnił młodzień. Jezu, Jezu, Jezus jest otwarty duchem. Cały potencjał Boży jest w Niego zainwestowany. Cała siła. Posiada dary duchowe Rozumiesz, manifestuje się przez Niego potężną moc. I wtedy zostaje zaatakowany przez szat. Kiedy Go zaatakował szat? Kiedy Jezusa po raz pierwszy zaatakował szat? Jezusa szat zaatakował wtedy, kiedy zobaczył, że Jezus jest niebezpieczny. Teraz mnie wysypa. Ogromna ilość problemów chrześcijan jest fikcją. To iluzja a tak. Dzisiaj się nie śmiać. Jak chrześcijanie twierdzą, że mają ciężkie opresje. Och jak mam trudną domu. Nie mogę się z żoną do domu. Ty nawet nie wiesz, co ja przechodzę. Moje dzieci są nie Och, pracy mi powiedzieli, że jestem idiotą, ponieważ nie posyła dzieci do Och, nie wiesz co ja przechodzę. Rozmawiajmy o tym. Skąd no. ze mną dla to. Stańmy razem razem wróciśmy w, w stanowniczej bracie. W to też był przeciwnika. Ja mówię człowieku. Jesteś poważny. Wiecie, jak do mnie pisali ludzie, na przykład, skąd się ze mną w modlitwie w takiej, w takiej sprawie, ja się modliłem. A teraz piszę dlaczego? Jakie teksty piszę? Ktoś mi tam że, y, jakaś nasza siostra leży w szpitalu. Ja mówię, jaka siostra, w jakim szpitalu numer z telefonu proszę jej podać natychmiast. Ale ja mówię, nie, ale ja nie wiem. To, mi, to po co mi to wysyłasz? To na tak, chromak ten No bo się w modlitwie, wie, proszę mi zorganizować kontakt do tej siostry. A następnie ciepło umrze, co trzeba zrobić. Trzeba wsiąść tyłek w troki, wsiąść samochód, jeżeli dochodzi do ciebie ta informacja, pojechać do siostry, do szpitala, położyć na nią ręce, zgromić chorobę i nie pisać mi takich SMSów, rozumiesz, za złoty 60. Zł. Na przykład. Bo to szkoda prądu i mojego świętego czasu. Jestem zbyt cenny w Królestwie Bożym, tak? Żeby odpowiadać na takie rzeczy. Wiecie dlaczego trzeba tak funkcjonować? Bo to jest prawda. Łatwiej jest wysłać SMS-a do kogoś, módlmy się, módlmy się, niż zainteresować się problemem. Czy wy wiecie, że 90 parę procent tych osób z tych sms-ów się wysztywnia w tych szpitalach? Tam się nic nie dzieje. A nic nie ma. Wiecie dlaczego ludzie wysyłają te sms-y? Żeby mieć przykryte swoje sumienie. to jest? To są deficyty. Deficyty. Tu nie ma żadnych opresji. Może była inaczej. Jakość opresji, które przychodzą przeciętni chrześcijanie, jest płytka jak staw w zejmowaniu. Rozumiesz? Płytka. Takie rzeczy, rozumiesz, to się rozbija przy poradnej fierżancej. Rozmiesz, że mówi, to tak wygląda. Bo widzę kiedy zaczynają się opresje, kiedy stajesz się niebezpieczny. Kiedy jesteś wypełniony Duchem Bożym, masz świadomość tego, że jesteś wypełniony Duchem Bożym. To wtedy jesteś niebezpieczny. Kiedy jesteś wypełniony Duchem Bożym, i masz świadomość, że jesteś wypełniony Duchem Bożym, a Twoja świadomość jest ściśle związana z używaniem tych rzeczy, które tam są. Kiedy? Diabeł zaczyna atakować Jezusa. Jak widzi w Jezusie zagrożenie, okazuje się, że przez 30 lat Jezus nie jest zagrożeniem. Na początku jego urodzenia diabeł dostał impuls, żeby go zabić, ale nie wypaliło. Następnie Jezus nie robił nic, a więc nie był atakowany. Rozumiecie? Zrozumcie, diabeł to nie jest taka konstrukcja, że jak on widzi coś, rozumiesz, to on od razu sobie taki wysłucha. tego czego trzeba zawsze zabić. Nie! Diabeł się nie interesuje życiem chrześcijanina, o ile chrześcijanin nie jest niebezpieczny dla niego. Możesz sobie być chrześcijaninem. I uprawiać sobie jakąś formułę chrześcijaństwa, chodzić w swoich prawach, które masz w głowie, i tak się kołować po życiu, rozumiesz? A potem pójdziesz tu, nie, bo ja nie mówię, coś tam zrobisz w tym życiu, okej. Okay. Ale nie będą temu towarzyszyły żadne opresje. Nie nazywaj tego, że sobie zwiniesz rękę, atakiem diabelskim. Co cię polizuj? Rozumiesz, że cię spędzi tyłek. To nie są opresje. Tak mają wszyscy ludzie na świecie. Mój kot tak ma w domu, rozumiesz, bo się drapie. Co? On jest opresjonowany, bo go skręci pod pachą. A ja jestem wielki uwolniciel, po prostu go przychodzę i go drapie, no to Nie? To mamy więcej. Artur spawicie. To nic nie znaczy tutaj. Opresja zaczyna się wtedy, kiedy jesteś niebezpieczny. Wcześniej to ty masz problemy z prawem. Rozumiesz? Którego nawet na, na, na, którego żyjąc, yy, yy, przychodzi do ciebie krzew. No i pewnie przychodzą te demony najniższego rzędu. Uff, nie? Ci z Was, którzy macie e, duchowe widzenia, to wiecie, jak to wygląda, to ta To nawet czasami nie jest podobne do zwierzęcia. Rozumiem, 6 lat jakieś pogięte, to są te demony najniższe. Mówi, ale demon, ale demon, jak on, jak on wyglądał? Był dziwny, coś ci powiem teraz, posłuchaj. Im dziwniejszy. Bardziej prymitywny wygląd demona w Twojej wizji, tym on jest słabszy. Rozumiesz? Tym jest słabszy. Słabszy. Ja raz w życiu miałem bezpośredni kontakt wizualny ze zwierzchnością demoniczną. Jeden raz w życiu. Jeden raz w życiu. Modliliśmy się u nas w domu na nocnej modlitwie. Nie wiem, która była godzina w nocy. Modliliśmy się. Była późna godzina już, dlatego my trwaliśmy w modlitwie. I w pewnym momencie, tu się powiedział, obejrzyj się. Ja mieszkam na drugim piętrze. I ja się obejrzałem. I ja zobaczyłem postać, która wyglądała jak kilka moich dni. I patrzył się na mnie. I tu się dumnie powiedział natychmiast, odwróć swój wzrok z powrotem. Odwróciłem swój wzrok z powrotem, i zobaczyłem twarz Jezusa. Ja raz w życiu widziałem zwierzchność. To była zwierzchność nad naszym miastem. Te kosmate pierdoły, co chodzą, węże, e, pajołki, te inne rzeczy, to są najbardziej prymitywne demony, które przychodzą, wiecie do czego? DO Gdy Kiedy będę nauczał o demonach, albo znajdźcie moje nauczania, tam ja mówię o hierarchii demonicznej. To są płytkie demony, one są płytkie. Płytkie. Rozumiesz? Po prostu to jest nic. To się wywala, bo to przychodzi, to, to przychodzi do grzechu, to jest pokięte, to przychodzi do perwersji jakiejś I mówi, o mam opresję. człowiek, to jest debil, demoniczny debilek. Depil. który wejdzie w zwierzę, który, to są te głupie, które siedziały przecież w tym człowieku, co w świnie potem weszły. pyle w wejdzie, we, we. pozwólą powiedzieć, świnie, debile. Żadna zwierzchność nie wejdzie w zwierzę. Poterek pryd, o tym już chyba ze 40 lat temu. Żaden, żaden, żadna zwierzchność demoniczna, która była kiedyś aniołem, nie poniży się do tego, żeby wejść w zwierzę. Wkrótce wspólny. Jezus jest zaatakowany wtedy, kiedy zaczyna być niebezpieczny! Jest otwarty duchowo, tak? I wypełniony Duchem Świętym i zaczyna być zdecydowany, aby iść i rozwalić to wszystko. I następuje zagrożenie, zagrożenie, następuje zagrożenie, jest zagrożenie. wyjechaliśmy z modlitwy, teraz Lydewska. Kiedy do pełną wracaliśmy w modlitwę dwa dni temu, przeżyliśmy przez sztory w Łajskach. Michałów, rekinów Frankina, Franka Zalewskiego. Przejdziemy przez story. Jak ta nagle się w prze mnie to? No więc co? Stał samochód, na torach mówi i mówi siedział, mówi w środku, mówi jak diabeł, mówi siedział, mówi jaki, mówi mówi para telekom. i tam on diabła, ale dużo Jechaliśmy w nocy. Ona przez kilka, przez, przez, my, my wiemy, że ktoś, się że że to się, że tak funkcjonuje. Na środku torów stał samochód. A ta widziała to. Yy, A nie stał żaden samochód, Ja nie miałem wizji, ona miała wizję, widziała to, widziała miała flaszbę duchową. Wciąż. Nie, nie widziałem tam nie było samochodu. Nie miałeś wizję. Po prostu miałeś wizję, było to tak realne, rozumiem? Że i w środku, że, że, że siedział demon. Po co? Żeby wystraszyć, tak? Ja wiem, że na tym odbycie zostało coś uruchomione. Że stało się coś. Dlaczego ja to wiem? nie dlatego, że ten demon przyszedł. Bo na podstawie tego, to jest bardzo ważne, na podstawie tego, że przychodzą opresje, nie określamy jakości naszej służby nigdy. Pamiętaj, Jezus Chrystus nie potrzebuje reklamy diabła. To jest kolejne stwierdzenie chrześcijańskich, który mówi, mam opresję, to znaczy, że coś się dzieje. Mówię, nie, nie, stop, zostaw. W ogóle przestań. Diablo w ogóle chce, żebyś myślał, że On reklamuje Jezusa. To jest bztura. Natomiast fakty są takie, że kiedy my przekraczamy pewną granicę, a ja tylko na tej motyjstwierniczej wiedziałem, że nie przekroczyć kolejną granicę. Przeszliśmy gdzieś jakąś kolejną granicę. I to już mówię tak nieraz, ale chciał wystraszyć, kiedy zaczyna szatan atak, kiedy jedzie jest otwarty duchowo, gotowy do tego, aby rozpocząć działanie. Mateusza 24-28. Mówi nam tak. Mateusz 24-28. Bo gdzie jest Padlina, tam zlatują się sępy. To są ważne słowa. Gdzie jest patlina, tam zlatują się sępy. Gdzie jest patlina? I tutaj mamy kolejny rodzaj, tylko to już nie jest kwestia grzechu, o którym mówiłem wcześniej. Czytam prawa, które tym grzech, tylko tutaj znajduje się kolejny element przyciągający diabła. Tym razem diabeł nie jest przyciągany, aby żreć, tylko diabeł jest przyciągany, aby atakować, bo się boi. Czemu diabeł atakuje Jezusa na tył dalej? Bo, Bo się boi, Opresje, prawdziwe opresje są związane z tym, że diabeł się Ciebie boi. Dlatego Cię atakuje. On jest jak dzikie zwierzę. On widzi w Tobie zagrożenie. On widzi zagrożenie. Duchowe otwieranie się kosztuje. Rozumiesz? Przyjmowanie Bożej mocy kosztuje. Gdy otwieramy się duchowo, Posłuchaj, to jest bardzo ważne. To słabną nasze naturalne funkcje. Im jesteś silniejszy duchowo, tym jesteś słabszy naturalnie. Zrozum, to jest bardzo ważne. To znaczy, im więcej będziesz przychował Bożej mocy i siły do swojego ducha, tym mniej naturalnych uwarunkowań będziesz chronić. Zawsze chodzisz albo według ducha, albo według ciała. Zawsze. A więc, im jesteś bardziej duchowy, rozumiecie? tym w cudzysłowie jesteś mniej rozgarnięty naturalnie. Ty oczywiście jesteś w stanie ostrzegać wszystko coraz lepiej i mocniej, rozumiesz? Ale w sferze naturalnej patrz, ja dzisiaj ja w ogóle będąc w świecie byłem wyśmienitym hokształtemem. Po prostu manipulowałem ludźmi. Ja dzisiaj, nie umiem tego zrobić. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Żebyś mnie dobrze zrozumiał. Ja nie mam tych funkcji już. Gdyby mi dzisiaj był odebrany Chrystus, rozumiesz, na przykład, funkcja zupełnej abstrakcji jakiejś. To jest taka abstrakcja, jak Paweł mówi, że e, byłem gotów być odrzucony. Nie można być odrzucony, wiesz? Nie, ale Paweł go pisze, to tak, pisze, więc on nam taką hyperbole staje. To jest to samo, wiesz? gdyby dzisiaj misa, prawo Chrystusa, ja, to nie, nie poradziłbym sobie w tym świecie. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ja bym sobie nie poradził. Ja sobie świetnie radziłem w naturalny sposób, a ja bym sobie Cię nie poradził. Nie mam tych funkcji. Rozumiesz? Nie ma, nie, nie ma czegoś takiego. Czyli nie, nie mamy na to żadnych dowodów, ponieważ nikogo Bóg nigdy nie opuszcza. Nie ma takiego żeby że Bóg opuszcza kogoś. Ale jeżeli byśmy zrobili takie abstrakcyjne założenie, to wyglądało tak, że kiedy Duch Święty by się wycofał, to ja dzisiaj nie potrafię żyć. Rozumiecie? Ja nie potrafię. Ja bym się po prostu... Ja bym ja, ja się rozłożył w tym życiu po Jeszcze 10 lat temu było zupełnie inaczej. Było dużo naturalnych funkcji we mnie. Rozumiesz? Potrafiłem, coś tam, coś tam. Ale i bardzo zacząłem rosnąć duchowo, tym bardziej stawałem się jakiś po prostu niezaradny w tym świecie. Czemu? Zaczęłem mnie usługiwać, Boże cuda. mi rzeczy, kiedyś musiałem je wypracować, kiedyś musiałem na nie zarobić, zapracować, wymyślić i Rozumie o to chodzi? Teraz je mam. Rozumie, na czym polega sprawa. I bardziej jesteś duchowym człowiekiem, tym bardziej przychodzą rzeczy na podstawie łaski, ty w ogóle nie pracujesz. A więc narząd nieużywany zanika. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Narządy zamykają, zanikają, znikają Ci pewne funkcje samozachowawcze, ponieważ Bóg czyniesie niesie. Rozumiesz? Więc nie chodzisz, bo On niesie. Czasami ludzie przychodzą, gdzieś mówią, ale on ma namaszczenie, ale to jest namaszczony człowiek, tylko się na tych przychodzi, nie ja on nie jest namaszczony. Jest. On ma kurwa zdolności. Ile ludzi jest poszukanych w ten sposób w kościoła, jest nie jest kościół i pojawia się ktoś w kościele i raptem ten ktoś na przykład umie zorganizować pieniądze, umie coś tam zrobić. No nie? I ludzie mówią, ale on jest namaszczony. Ja mówię nie. nie, nie naturalne zgodności są. Rozumiesz? Namaszczenie to jest coś innego. naturalne zdolności przeprowadzone przez krzyż, być otoczone namaszczeniem i uderzone w, i uderzać się przez nie w królestwo diabła i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o nasze naturalne rzeczy, to one zanikają, bo stara natura umarła. I w związku z tym bardziej jesteś duchowy, tym bardziej jesteś stany na Bożą moc. Zamiast się napracować przy czymś, to ty tam trochę popracujesz, ale naciśniesz cztery guziki wiary, jest. Częściej musiałeś na tym pracować, zasuwać, zasuwać, zasuwać! Ten świat Cię napędza, rozumiesz? Zasuwaj, zasuwaj. A Ty teraz tak, trochę zasuniesz, ustaniesz, naciśniesz, wiesz, masz. Ktoś mówię, no nie no, mówię, człowiek. Ja nie Nieraz ludzie mówią, to jest za proste, proszę pana. Ja mówię, no jednak mało. A więc widzisz, kiedy otwierasz się duchowo, to słabniesz naturalnie, zyskując na duchu, tracisz w sferze naturalnej. Bo coś musi zajmować miejsce czegoś. Tego się nie wolno bać, przyjaciele. To tak działa. Tak to zadziałało u Jezusa. Rozumiecie? Tak Jezus zaczął żyć. On przez 30 lat był zaradny. A przez trzy i pół roku chodził w mocy. Czym się skończyło Jego chodzenie w mocy? Powiem, zacznę inaczej. Czym się skończyła Jego naturalność? utopieniem w Jordanie, wyjściem z Jordanu i chrztem w Duchu Świętym. A czym się zakończyła jego nadprzyrodzoność? Ludzie, w niebo wstąpieniem. Kurczę! Facet wstąpił żywcem do nieba, nie mówiąc o tym, że wstał z martwych. Ty to jest szok! W ciele wstąpił do nieba! Porzucenie grzechu i izolacja od tego świata, inaczej branie autorytetu powoduje, że zaczyna płynąć moc, która do tej pory była zupełnie niedostępna. I ta moc zastępuje ci twoją naturalność. Diabeł to widzi i przychodzi za takiem. Wiesz co, diabeł widzi posłuchaj. Diabeł widzi, że rośniesz duchowo, ale jednocześnie słabniesz, tak? Słabniesz. Zobaczcie, co Jezus robi. Dla mnie to jest mistrz świata. On tam idzie i wbierze post. Pierwszą rzecz, co robi, idzie na 40-stopniową temperaturę. Nie ma tam w ogóle nic. I on tam zaczyna pościć 40 minut. Tam jest trudno wytrzymać kilka godzin, ludzie. On zaczyna pościć. Wiecie, co robi? Przyspiesza. Śmierć naturalnego, przyspiesza śmierć i wyzywa szatana do walki i mówi, chodź kochany. Osłabny do końca i wtedy staniemy. I tu się rozgrywa dopiero prawdziwa walka w duchowej rzeczywistości. W duchowej rzeczywistości nie stajesz z szatanem w szalki nad naturalnym. Gdzież Wiesz, dlaczego? Uciągnąłeś wciągnął. Jabeł wyczuwa, że słabysz. Czuję, że słabnieś. Mówi, aha, mam, jesteś jak chora antylopata na niego. Rozumiesz, idziesz w tą stronę. A on się przybliża z drugiej strony. Człowiek wypełniony duchem świętym idzie na konfrontację. Mówimy o zamieszkach. To jest normalne. Nie tylko nie unikniesz zamieszek, tak? Ale będziesz się wzbudzał. No mówiliśmy wczoraj na derdeckie spotkaniu. Przebudzenie wzbudza zamieszek. Przebudzenie wzbudza zamieszek. Diabeł przychodzi, wyczuwając słabość Jezusa, słabość jego psychiki, słabość ciała. Jak reaguje Jezus? Po pierwsze, co robi? Nie załamuje się. Po drugie, nie wycofuje się. Po trzecie, nie panikuje. Załamanie, wycofanie i panika. Rozumiesz? To są pierwsze trzy elementy, które uwalnia szatan do życia człowieka. Kiedy rozwijasz się duchowo. I zaczynasz słabność w sferze psychofizycznej, w sferze naturalnej. On zaczyna do ciebie mówić. Zaczyna mówić. Mówi do ciebie. z Zdresuję. To za drogo kosztuje. Wycofaj się. Wycofaj się. To za drogo kosztuje. Zawróć. Zawróć. odprowadzę cię i pokażę swoją wyczerpia. Zawróć. Zawróć. Daj sobie radę. Ja odejdę. Nie będzie mnie tutaj. Nie będę Cię niepokoił. Zawrób Po prostu zrób to. Jezus nie robi żadnej z tych rzeczy. Odważnie odpowiada na atak za pomocą wypowiedzianych praw Bożą. Co robi jest Interza w szatana z wypowiadanymi prawdami Bożymi. Co się robi w momencie ataku? Uderza się wypowiadanymi prawdami w Pytasz, ile się uderza, aż puści. Kiedyś tutaj mogliśmy, widziałem młotek. Już któryś raz widziałem młotek. Któryś raz podczas uwielbienia, widzę tu młotek. Dzisiaj też czyli widziałem młotek. Słowo Boże, jestem młot. Wierzę, że jesteśmy na etapie młotka, a nie miecza. Wierzę, że jesteśmy na etapie młotka i mieczy. Dzisiaj Słowo Boże nie jest dla Ciebie przede wszystkim mieczem. Przede wszystkim jest młotkiem. Słowo Boże jest jak młot. Jaka jest różnica między młotkiem a mieczem? To są dwa różne formaty. Tak samo działają, działające tak samo dobrze, ale trzeba umieć ich używać w odpowiednim czasie, w odpowiednim kirios. Teraz jesteśmy w czasie, w czasie kirios, który jest czasem młotka, czyli uderzasz Słowem. Uderzasz słowem, uderzasz słowem, nie tylko tniesz. Czasem tniesz, ale zazwyczaj masz uderzać. Tniesz raz. Wielu chrześcijanów mówi, ja bym tak chciał raz, tak wiemy, bo słowo jest jak miecz. I bardzo dobrze, jak przychodzi zrozumienie czasu, curios, kiedy używasz miecza, fali mieczem. I ja też, widzę, mam miecz, falę mieczem, że wpuszcza, jedna chwila, dziękuję bardzo. Tak. Jest proste cięcie, ale są różne problemy. Jest Słowo, które jest jak płot. I teraz jest taki czas. Uderzasz Bożą Prawdą. Otworzony jesteś, wypełniony Duchem Świętym, wszedłeś w nowe miejsce, o, przychodzi opresja. Co robisz? Zaczynasz napierać kultury uderzania Słowem. Kultura uderzania Słowem. ILE DO KOŃCA! Aż zobaczysz Jego mózg na swoich dłoniach, aż diabelski mózg opryska Ci ręce, do tej poli walisz. Tak walisz. To jest namaszczenie młotka. Słowo Boże jest jak młody, to nie ja napisałem z tej Biblii. On mówi tak, jak żyje. teraz co jest bardzo ważnego? Jakie prawdy się wypowiada? Teraz o tym będę mówił na następnej sesji wiedzy, ale chcę Ci tylko zaznaczyć jedną bardzo ważną kwestię. I jeżeli ty myślisz, że jedynie wypowiadanie wersetów, czy prawd, które nie są używane przez Ciebie, będzie działać, to jesteś w błędzie. Diabła nie rusza, posłuchaj, jedynie wypowiadane słowo, może Ci tego nie powiedział też. ale diabła rusza to, że ty wypowiadasz słowo, które musi jedzie. Tylko to brza. Ja znam kupę chrześcijan, którzy cały czas mają dobre wyznanie i cały czas mają porażkę. I mówią, to mnie co się dzieje. A się chcieje, w mnie nie musisz chcieć, co? Nie działa u Ciebie. A u Ciebie działa, jakby, no mówię, to był bardziej lubi to Nie Jestem taki szczególny. Pókielek jest po prostu nie Dobra, wszyscy jesteśmy sami przyciągnięcie. Jeżeli u Ciebie coś nie działa, to znaczy, że nie żyjesz tym słowem, dlatego nie działa. A nauczyłeś się peplać. Jest napisane pepla, przepis za przepisem, przepis za przepisem, przepis za przepisem. Wielu o co chodzi i nie działa. To jest napisane w księdze Izajasza Przepis za przepisem, przepis za przepisem. Bóg przedrzeźnia. Wielu o co chodzi? Wiesz, o szydzi. Przepis za przepisem, przepis za przepisem. Po co mówi to robi? Bo jestem z Jezus mówi to jak żyje. On mówi diabłu o Bożym, o Bożym Duchu w Nim. On nie opowiada diabłu Biblii. On nie czyta Mu Biblii. On mówi napisano, posłuchaj, Jezus jest słowem, tak? A więc mówi napisano mnie. On, on mu cytuje słowo, on mu się wiec. Siebie. Wiesz, kiedy odeprzesz opresję, kiedy zacytujesz diabłu siebie. Siebie. Dlatego tak ważną rzeczą jest eliminacja prawa, za czym pójdzie eliminacja grzechu. Dlatego tak ważne jest życie z łaski. Zacytujesz siebie. Jak przychodzi do mnie opresja, to ja staję do diabła, no i co? Przecież wiesz, kto ja jestem. Jestem Artur Ceroński, Przecież Ty wiesz, co ja jestem! Ja nie muszę w ogóle mówić w imieniu Jezusa, bo w ogóle w to z religijne rzeczy. Że za każdym razem uśród jak to powiemy słowo Jezus, Jezus, to, to to zadziała. Wiesz, co to jest? Ja stoi i mówi Jezus, Jezus, Jezus! On tak tak mówi, to jest dla niego problem! Co to jest? Uważasz, że to słowo, wypowiedziane słowo Jezus coś zmienia? Jeżeli tak myślisz, to masz jakieś prawo religijne w głowie. Prawo jest w tej samej parafii, rozumiesz, co spanie na Biblii na przykład, pranie pod poduszkę, dzisiaj coś do mnie przejdzie. Nic Ci nie przejdzie, karci z a Cię będzie udrawiać w niedzielę. Nie śpi na Biblii, przynajmniej w soboty na niedzielę będzie tej roboty. Rozumiesz o co tu chodzi? To nie działa! To są skóry religijne! Jezus cytuje Mu siebie! Napisano! Napisano! Skutek jest taki, że szatan wycofuje się Zawsze zapłacimy cenę za szukanie Boga Po pierwsze, zawsze zapłacisz cenę za szukanie Boga Zawsze zapłacisz cenę Po drugie, zawsze gdy będziesz Przecierał się duchowo To szatan będzie cię atakował. Zawsze. Zawsze, kiedy będziesz przychodził kolejne płaszczyzny poznania, kolejne płaszczyzny doznania, kolejne płaszczyzny obecności, będziesz atakowany. To jasne jest, on się boi. Rozumiesz? On broni swojego terytorium. Broni swojego terytorium, po prostu. Zrozum. Ty nie jesteś problemem jak ty. Jesteś problemem, bo wchodzisz na jego terytorium. Wiecie, jak to wygląda? Możemy sobie chodzić tutaj. Gdzie chcemy? Chodzisz sobie po Warszawie na przykład, bierzesz sobie żonę, idziesz na spacer, z dziećmi idziesz na spacer i sobie chodzisz. I słuchaj, to są bardzo rzadkie przypadki, żeby ktoś cię w ogóle zaczepił. Ale jeżeli ty wejdziesz na pewne terytorium jakieś... Tak? Ja na przykład takiego znajomego, który miał taką formę ewangelizacji, on sobie wynajął mieszkanie na pracę, gdzieś tam w okolicach Brzeska. i tak to było lata temu, on sobie wynajął mieszkanie i codziennie w nocy wychodził po i ten facet był taki malutki, brał swoją dużą Biblię i chodził w te ulicy tam, na Brzeskie, na 11 listopada i tam sobie łasił po tych, tych podwórkach i on podchodził do kogo? Do tych barciolków, co tam stoją. I on jak tam chodził? W nocy, bo ich w nie było. To on ich nawieszał w nocy i on przychodził do nich mówi, przepraszam panowie, w okresie numer. Stoją albo na wąchani, albo na chrani i tam sobie wiesz, no nie? Złodzieje, jakby w w Będziorki różne stoją. No ta podchodził do mnie i mówi, Panie czy słyszyliście o Jezusie? A, a. On tak Ewangelię mówi. Czasami On mi opowiada, tu rzucają go. Biorą mno, mnie mówi, i rzucają mu. Jeśli powiś, to mnie nikt nie powie, Mówi. ale strasznie to. Oplują mnie, po prostu tam w jakąś ścinę. <ścoughs> Bawią się tam, rzucają go. Kiedyś mówi, byłem na takim potwórku, posiłem i tak zaczęli mnie popychać, zaczęli ten... A ja mówię, już ich kocham. Wiesz, oni mnie tak popychali po prostu, wiesz, na dobra, mówi, dziadu tam, wiesz, frajerze, wiesz, tam, I w pewnym momencie taki ten kozaczek, tam, taki był główny z nich, mówi, dobra, zostawcie go mi! Zostawcie go! Natychmiast! Dobra, mówi, jedziemy w Wiesz, zaczął go Duch się do tych. Gdy przychodzi Duch Święty, przekonuje Świat ja o krzewie, sprawiedliwości i o sądzie. Byłem przekonany, że tyle razy ten chłopak był tam wśród tych bandytów, tak tyle razy ukłaniała się moc krzyżów, do przekonania. On no, potem wyjechał on w Głosie gdzieś tam na wschód. E, szydzili z niego wszyscy w kościele. mówił do niego, ty jesteś debilem. Czy ty, ty chcesz jechać? On mówi, no bo ja mam prowadzenie, żeby na Piało jechać, on się On mówi, to dobrze, szybciej dojdę. On miał takie podejście. On, tak, on to tak mówił. On czasami już sprawiał wrażenie jako nienormalne. Dobra! Mówię. Diabeł nie ruszy cię, póki ty nie wejdziesz na jego terytorium. Ale kiedy wchodzisz na jego terytorium, zaczyna być problem. Poszerzając się w duchu, stajesz się niebezpiecznym dla Satana. Poszerzając się w duchu, wchodzisz na jego terytorium, słuchaj Poszerzając się w duchu, stajesz się odważnym praktykiem. I wchodzisz na jego terytorium, a więc stajesz się niebezpiecznym. Ale też zawsze będziesz zwyciężał w buddyjskach, jeżeli nie wycofasz się. Nie poddasz się rękowi i presji, która jest wyciskana. I, odwa i odważnie będziesz wypowiadał o Boże rzeczy, które przeżywasz. Rozumiesz? To jest ruch wiary. Wypowiadasz rzeczy, które przeżywasz. Wypowiadasz słowo. A mówi, napisano. I posłuchaj, Co on mówi? Zobacz no, tak jak, jak to działa. Nie samym chlebem człowiek żyje. Jak on ma dowód? 40 dni nie je! On nie je 40 dni. Staje tam, przychodzi diabeł i mówi, no, zjedz coś. Mówi zjedz. Mówi zamień, mówi, no, cudotwórco, może mówi chleby ze zrób z kamieni. A mówi, nie z samym chlebem człowiek żyje. Mam na to dowody. Stoję w 45 stopniowym skwarze i nie je. Drugi miesiąc. Co ty mi możesz powiedzieć Mendo? Robię to przez moc świętego ducha, który stopił na mnie tam, w Jordanie, półtora miesiąca temu. I w tym momencie diabeł się musi wycofać z rozumiem. Dlatego tak ważną rzeczą jest funkcjonowanie w łasce, bo wtedy przychodzi owoc. Jak ty nie masz owocu życia w łasce, to po prostu ty albo nie będziesz prawidłowo służył, albo jak Ty się będziesz zabierał do służby, to Cię rozjedzie diabeł, pył o Tobie nie zostanie nawet. Wszyscy ludzie, ja te, mówię Wam te rzeczy dlatego, że Was kocham. Rozumiecie? Bo to jest prawda w ogóle. Od tego momentu Jezus zaczął prowadzić swoją służbę. Od momentu, kiedy sprowadzisz diabła do parteru! Od tego momentu! Rozumiesz? Od tego momentu! Musisz żyć tak, jak mówisz. Musisz żyć tak, jak mówisz. Jeżeli Ty mówisz rzeczy, a żyjesz inaczej, to Ty w ogóle sam sobie strzelasz w kolano. Ty nie rozumiesz, że diabeł patrzy na Ciebie i mówi – Nie, hipokryta. pokryjaj tam. Wezmę które... To tutaj... dopiero co głosi Ewangelię tam od kwiata. Aha, wyszedł już, rozumiem, że to wygląda. Do zwierzchności, regionalnej zwierzchności, tej, która jest na terytorium, przychodzi. Przecież nie jest wszechwiedząca. Nie ma tak, że na w ulicy jest zwierzchność, tak, w okręgach niebieskich. Tutaj są delegaci demoniczni. Ty jesteś na ulicy i głosisz, ale żyjesz inaczej niż głosisz. Rozumiem, co chodzi. Patrzą, aha, głosi. Przychodzi, słuchaj, głosi, No ale dobra, jak on żyje? Nie no, wiesz, on żyje. On żyje. Dobra, to trzeba go w ogóle wyeliminować, bo to jest fajansia, że przeszkadza. Rozumiesz? Dobra, wjeżdżamy to hmm. <głosy> nie Tak to wygląda w realu, tak? Tak to wygląda w realu. Aha! A jeżeli ty jesteś faktycznie. Rozumiesz żyjący tak jak, tak jak głosisz, okej? Okay. To to wiesz coś mówi, Ty jest zagrożenie wjeżdżamy. Zobacz. Jesteś oczyszczony w danej dziedzinie. Żyjesz świętym życiem ale a atak będzie. Dlaczego? Bo tym, mówi Boże. Ale wtedy oni wjeżdżają, a Ty stajesz i mówisz STOP! Gdzie przyszedłeś? Wiesz kto ja jestem? Czy Ty wiesz kto ja jestem? I zaczynasz mówić słowo. Tak? I one się muszą wycofać. One jeszcze spróbują raz, drugi, jak jest krótki odcinek, wtedy wycofują się. I tak jest w naszym życiu. Wycofują się. Zawsze. Zawsze. Ja nie mam takiej historii, przyjaciele, żeby diabeł nie męczył w ogóle tygodniami nawet. Ja tylko czegoś nie mam. Od kiedy zrozumiałem te rzeczy. Nie ma takiego czegoś. Wstań nie Ojcze. Się teraz to, Dziękuję Ci Blisko, Wielkim Bogu, który to zaczyna to i kończy. My, Ojcze, dziękujemy za to, że Twoja krew teraz chroni bez wody. I nic na tego nie zabierze i ona wydał Ojcze, z kroków w imieniu Jezusa. Amen. Przyjaciele mały Zawodnik.